Sklepik z horrorami podcast dotyczy klasy B. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy to jest to, zupełnie świeże, czy już używamy. Morbius! Something is approaching from the southwest. It is now quite close. Witam Cię, Patryku. Witam Cię, Jacku. Już siódmy epizod Sklepiku z, z horrorami. Tak. Poni ponieważ <grym> y ostatni nasz epizod podzieliliśmy na dwie części, on został tak y zaimportowany do iTunesa, że tworzy dwie osobne, jakby dwa osobne podcasty do ściągnięcia, ale my jednak traktujemy to, że to jest jeden podcast podzielony na dwie części, w związku z tym ten jest siódmy, a nie ósmy podcast o Sklepiku sk z, tak, z horrorami. dokładnie. Mhm. Dzisiaj mamy do omówienia klasyczny film science fiction pochodzący z lat 50-tych pod tytułem Zakazana Planeta, tytuł oryginalny Forbidden Planet. Ale zanim o filmie to może są jakieś aktualności, coś cie ciekawego wydarzyło w twoim życiu hmm. jeśli chodzi o kino klasy B? <laughs> może nie o kino klasy B, ale o kino z górnej półki, Oscary przecież. Oj, nie mów, że Bo będziemy nagrywamy umawiać... tą audycję w, w poniedziałek. Tak, Ale nie mów, że będziemy omawiać tu Oscary, no. Nie możemy tego zrobić. Ale nie chcesz w ogóle wspomnieć? Eee, wiesz co, warto... Roger Corman, halo, ale Roger Corman dostał rok temu Oscara. Chyba już dwa wiesz. będzie. Można to sprawdzić. Wiesz co, mnie najbardziej cieszy, pomijając takie mainstreamowe mhm. bardzo wydarzenia, to to, że social network, czyli trend dostał Oscara za muzykę, co jest super. Tak, nie? tak, no to nie, spo nie spodziewałem się tego, no bo tak, jeśli chodzi o pozostałe Oscary, to tak wedle przewidywań, nie? Tak, chyba. ten Oscar chyba najbardziej mnie cieszy, właśnie dla Reznor'a. Nine Inch Nails w tym roku. No, tak, to, tu się tutaj zgodzę i troszeczkę żałuję, że social network nie dostało w najważniejszych kategoriach. Mhm. No tak. Dobrze, to, to tyle o Oscarach. <laughs> to ja wiesz co powiem o aktualnościach i znowu będę dotyczyć poniekąd mojej osoby, ale wydaje mi się, że jak zacznę mówić co się dzieje, to też cię zainteresuje. W czwartek najbliższy, czyli to będzie 3 marca, w Charlie, Kino Charlie w Łodzi rozpoczyna serię przeglądu filmu o El Santo i zostałem zaproszony, oh, uh -huh. tak, zostałem zaproszony jako prelegent do tych filmów i ciekawe jest to, to i dotyczy też twojej osoby, ponieważ to, to dokładnie te same filmy, które były prezentowane rok mm -hmm. temu na festiwalu katowickim czyli mm -hmm. chyba wy się wtedy je przez ambasadę meksykańską rozpoczyna, okay. rozpoczyna ten mini festiwal w Łodzi właśnie film Santo i Zabójczy Anonim i będą, będą mm -hmm. inne filmy, między innymi mój ulubiony z tego pakietu że tak powiem film Santo kontra potwory. No, a ja... To wiesz, to, to już kolejne miejsce, gdzie te filmy są pokazywane. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, ale ja, ja również zapowiadałem na festiwalu mm -hmm. kina kultowego tak. i teraz też wejdę w tę rolę. Fajne, jeśli ktoś chce zobaczyć naprawdę dziwaczne kino, to od czwartku, od 3 marca, chyba od, tak, od godziny 20 będzie zabójcza. No i potem kolejne pięć lub sześć dni, jeśli dobrze pamiętam, codziennie od tego 3 marca wieczorem w Knie Charlie w Łodzi będą opuszczane kolejne części o El Santo a my zapewne kiedyś omówimy przynajmniej tak, jeden tak, z tych filmów tak, tak. myślę, że przynajmniej jeden z tych filmów trzeba również omówić tym bardziej, że jest to film meksykański to jak już zauważyliśmy chyba ostatnio staramy się szukać również filmów spoza anglosaskiej kultury szeroko pojętej więc El Santo się na pewno też pojawi tutaj a tymczasem można go zobaczyć na dużym ekranie Pkinie, kinie w Łodzi, mhm. jak to się spobliżył to tyle, mhm. jeśli chodzi o mnie no ja też już nic nie mam więcej do dodania. No dobrze. Poza tym poza malinami. Ja, no tak, maliny Maliny. No tak, my powinniśmy się rzeczywiście bardziej skupić chyba na malinach w tym wypadku. Ale tak, tak, tak. Nikt w tym roku nie odebrał Malin. Nie, no to nie jest chyba zaskoczenie. Chyba dwie postacie takie były, które odebrały w ogóle, nie? Mhm. w historii całej. To był chyba Tom Green i. Haliberry. I Haliberry, tak? Mhm. Haliberry, no to... tak. Za kobietę to... kocki. Mm -hmm. no, ale należało jej się. Tak, należało jej się. I zrobiła tak. tam niezłą szopkę, jak pamiętam, Było też kilka lat temu, jak, jak, jak odbierała tego, tą malinę, no to um, odgrywała tak, jakby odg odbierała Oscara. Była zachwycona i taka cała, roztrzęsiona, płakała tam. <grywa> no, zrobiła aktorstwo z tego, tak. Tak? No to szacunek. No, szacunek, szacunek. Naprawdę, jakby weszła w tą konwencję i tutaj duży mm -hmm. szacunek do tej aktorki. <grywa> Tym bardziej, że ona już ma mm -hmm. na swoim koncie Oscara również. Tak, i to dostała po, po Oscarze, nie? Chyba z tak, rok tak, albo dwa lata, dość, tak, dość, tak. dość krótko. I później zniknęła w zasadzie, można powiedzieć. Tak, jakoś tak średnio, w X-Menach się pojawia, ale jakoś tak mm. mało teraz gra ostatnio, to prawda. No tak to bywa czasami. No ta sympatyczna postać jest. To co, przechodzimy do naszego głównego filmu dzisiaj? Tak, przejdźmy do omówienia filmu Zakazana Planeta. Wydaje mi się, że to ciekawy film w kontekście tego, co robiliśmy ostatnio, kiedy omawialiśmy Milczącą Gwiazdę. Myślę, że będzie tutaj um, jakiś taki może, może powód do dyskusji między jednym a drugim filmem. A ja przyznaję, że no, postaram się bronić tego filmu jak lew. Będę to robił merytorycznie, mhm. ale, mhm. ale no, będę bardzo się starał, bo, bo, bo, bo wiem, otrzymywałem od ciebie takie SMSy kiedy oglądałeś ten film ostatnio, bo sobie przypominaliśmy i wysłałeś mi SMS, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie treści, ale coś takiego, że rany, jaki robot! Co to jest? Coś takiego, tak bardzo. Więc pomyślałem sobie, że, że, że, że masz jakieś nastawienie do tego filmu. Inne niż ja, bo, bo ja rzeczywiście bałwochwalczo podchodzę do tego filmu. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Mhm. Tak, e, ale może zaczniemy od fabuły. Dobrze. Pozostawiam tobie pole tutaj. Dobrze, mhm. dobrze. Zaczynamy od y, fabuły filmu i już zamieniam się w narratora. Zakazana Planeta, film amerykański, wyprodukowany przez MGM, dzieje się w roku 2200. Jesteśmy świadkami zdobywania kosmosu. Organizowane są wyprawy kosmiczne, tak jak, nie wiem, kiedyś y, wielcy podróżnicy pod, y, Opływali glob ziemski, i odkrywali kontynenty, wyspy. Tak teraz obserwujemy w 2012 pojedyncze statki kosmiczne, które próbują odkrywać nowe planety. Jednym z takich, jednym z takich statków dowodzi niejaki komandor J.J. Adams, grany przez Leslie Nielsena. Statek kosmiczny leci na planetę, na planecie, której wcześniej wylądował już inny statek kosmiczny i informacje o tym statku kosmicznym no, zniknęły. Jakoś po wylądowaniu na planecie przestał odpowiadać na sygnały z Ziemią i J.J. Adams ma po prostu sprawdzić, się, co stało się z tą wcześniejszą wyprawą. Już podczas schodzenia do, w atmosferę tej planety, podczas lądowania do statku tego Adamsa dociera informacja, ludzki głos, Mówiąc, żeby nie lądować na tej planecie, że ich ostrzega ten głos. Adams jednak jest zdeterminowany, posadził swój statek kosmiczny na planecie. Okazuje się, że mm, autorem sygnału jest niejaki dr Edward Morbius, facet, który był lingwistą, jeśli dobrze pamiętam, taką funkcję spełniał właśnie we wcześniejszej wyprawie. Doktor Morbius całkiem nieźle urządził się na tej planecie, ma swój. Jakiś taki rodzaj pałacu albo takiego rozległego domostwa, ale jest jedynym, który ocalał z wcześniejszej wyprawy. Opowiada członkom, nowo przybyłym członkom załogi, że wszyscy uczestnicy wcześniejszej wyprawy zostali zabici przez jakieś, jakąś bestię, jakiegoś potwora. Ale na planecie, oprócz Morbiusa, jest jeszcze jego córka Alta, która urodziła się już na planecie, nie zna Ziemi ani, ani w ogóle innych ludzi oprócz swojego ojca oraz usługuje im robot nazywany tutaj Robby the robot. I Adams powoli dochodzi do wniosku, że Morbius skrywa jakąś wielką tajemnicę na tej planecie, nie mówi im wszystkiego. I cały czas Morbius ostrzega Adamsa, żeby jak najszybciej odlecieć z tej planety, że oni mają się dobrze, mówi tu o swojej córce i o nim. Jednak Adams jest bardzo zdeterminowany, żeby odkryć tajemnicę tej planety i dowiedzieć się, gdzie co stało się z załogą wcześniejszego statku i również jaką tajemnicę skrywa Morbius. Okazuje się w toku akcji, że Morbius rzeczywiście odkrył um, prehistoryczną lub starożytną cywilizację, która kiedyś na tej planecie żyła cywilizację bardzo zaawansowaną technologicznie. I on jako lingwista, jako jedyny potrafił odczytać rodzaj hieroglifów, rodzaj zapisu gdzieś tam umiejsc umiejscowionego w głębi planety, historii tej właśnie rasy. I on, poznając historię tej rasy, staje się coraz bardziej inteligentny i coraz bardziej no, staje się jakby takim nadczłowiekiem. Potrafi więcej, więcej rozumie i jednym z efektów tego jego nowego talentu właśnie jest robot robi the robot, który został skonstruowany przez Morbiusa i jak twierdzi Morbius, to jest tylko taka zabawka. On pracuje nad czymś o wiele bardziej może skomplikowanym. Chce zresztą poznać całą tajemnicę tej starożytnej rasy kosmitów. Równocześnie Pomijając wątek miłosny, który tu również się pojawia między córką, Altą, a córką Morbiusa Altą a JJ Adamsem, czyli szefem tego, tej, tej wyprawy, coś zaczyna nowo przybyłych ziemian nawiedzać. W nocy pojawia się rodzaj potwora, czyli to ostrzeżenie Morbiusa się sprawdza. Potwór, który jest niewidoczny, rodzaj takiego predatora to jest. Zostawia ślady na piasku, ugina się pod nim drabinka, która wiedzie do statku kosmicznego, giną członkowie załogi. Adams próbuje pokonać tego potwora, ale okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ dziwnym zbiegiem okoliczności potwór pojawia się wtedy, kiedy Morbius zasypia. I tajemnicą tej planety okazuje się to, że Morbius, który złamał jakąś część tajemnicy kosmitów, obudził również potwora swojej podświadomości jest bardzo ciekawy, uważam, wkręt, że potworem z Forbidden Planet nie jest jakiś tam obmierzła jaszczurka, ale jest to potwór Id, który mm, działając jako podświadomość Morbiusa próbuje zlikwidować wszystkich, którzy mogliby mu stanąć na drodze, jeśli chodzi o jego własne, prywatne cele, czyli tutaj chodzi o poznanie tej tajemnicy, tej starej cywilizacji. I my jako widzowie dowiadujemy się, że ten również potwór Id wymordował wcześniej wszystkich członków y, y, załogi tej wcześniejszej wyprawy i to samo ma czekać y, tych nowo przybyłych. Mm, różne tam są akcje po drodze. Koniec końców y, film kończy się dramatycznie. Adams y, rozkocha, rozkochując w sobie córkę Morbiusa zabiera ją na pokład swojego statku, odlatując z tej planety. Potwór It zwraca się przeciwko doktorowi Morbiusowi doktor Morbius łącza jakieś niesamowite urządzenie, które kontroluje sprzężone ze sobą setki, jeśli nie tysiące reaktorów atomowych umieszczonych pod powierzchnią planety i cała planeta ulega dezintegracji. Tak w skrócie przebiega fabuła tego filmu. <śmiech> <śmiech> tak. Wiesz, co mnie zaskoczyło w tym filmie? Że on jest mm -hmm. bardzo poważnie odbierany. Mm -hmm. E, dziś nie do końca da się tak spoglądać na, na, na tą produkcję, nie uważasz? Ona jest bardzo zakorzeniona w czasie, w którym, w którym powstała. To są lata 50. Kino science fiction, które było wówczas modne. E, ten sposób... E, w, może nie, e, f, ...i filmowania, i realizacji całościowej, myślę tutaj o, o scenografię, o wyglądzie, tych wszystkich maszyn, o samym robocie robim, o samym statku kosmicznym, który ma kształt latającego spotka dosłownie. To wszystko jest znakiem tam, tamtych czasów. I dzisiaj te wszystkie modele, te wszystkie elementy, które zostały wykorzystane, dziś wydają się mocno przestarzałe. Ale tutaj. I tutaj mam takie jakby bardzo sprzeczne odczucia wobec tego filmu. Z jednej strony on traktuje go troszeczkę tak z przymrużeniem oka i, no, jedny, i oglądając go miałem doskonałą okazję do żartów z tego filmu, a z drugiej jako powiedzmy y, też y, wykształcony kulturoznawca, zdaje sobie sprawę po prostu, że to jest no, no właśnie, efekt swoich czasów, więc trudno, żeby, żeby oni się wybili ponad to. Chociaż, jak zauważyłeś w dodatkach, jeden z twórców, tam zaproszonych gości, którzy wypowiadają się na temat tego filmu, uważa, że to jest Star Wars z lat 50. Tam nawet, Patryk to? Pada, tak, tam nawet Patryk spada takie zdanie w jednym z dokumentów, umieszczonym właśnie na, na, na, na, jako dodatek, że to jest... Ym... Gwiezdne wojny, tak? Lat 50., Star Wars. Tak, tak Star tak. Trek, Star mhm. Wars, tak. Tak, tak, tak, tak. Eee, I też dowiemy się z jakichś innych materiałów, jaki wpływ y, ten film miał na inne produkcje utrzymane w konwencji z, y, kina science fiction. No, mhm. więc takie są moje odczucia. Ja si nie można się, broń Boże, pastwić nad tym filmem, ale też no, można się uśmiechnąć przy nim. Nieraz, prawda? Mm -hmm. Też ja już powiem, jakby wracając do początku, właśnie mm -hmm. tego, co powiedziałeś. Rzeczywiście, Zakazana Planeta jest muzeum science fiction. Jest to muzeum technologii, jest to muzeum wykonawstwa. Oglądamy, mamy taki wgląd w to, jak realizowano filmy w latach 50. Ten film pochodzi z roku 1956. Dokładnie w do 2006 roku minęło 50 lat, od kiedy zrealizowano ten film. Ale ten film różni się, i to na wielu płaszczyznach, od, od kina science fiction, rozumianego jako kino, jako kino klasy B. Zaczynając od samego początku. Za tym filmem stoi ogromne studio, MGM, które przyzwyczaiło nas do wysokobudżetowych produkcji, bardzo wystawnych do produkcji, które zawsze sygnowane były albo wielkimi gwiazdami, jeśli chodzi o aktorów, bo MGM się szczycił tym od zawsze, od kiedy powstało to studio, że ma więcej gwiazd niż jest ich na nieboskłonie. Taki był slogan reklamowy tego hasła. W związku z tym biorąc pod uwagę, że producentem tego filmu jest studio MGM poprzeczka jest moim zdaniem bardzo wysoko postawiona. Nie jest to też film i tak klasyczny w tematyce science fiction jaki jaką tematykę możemy obserwować w latach 50. Cofając się o kilka lat przed premierą Zakazanej planety w roku 1954 powstaje film, który rozpoczął całą serię podobnych filmów, mam tu na myśli film Them, czyli One. Thriller trailer tego filmu, ale też fragmenty tego filmu znajdują się w dodatkach. To jest film o ogromnych mrówkach. I ten film rozpoczął boom na filmy o zwierzętach mutantach. I tak naprawdę jeśli Them jest filmem słabym, to kolejne filmy powstały po filmie Them, takie jak Black Scorpions, jak Zabójcze Ryjówki, jak Tarantula... Można by tu wymieniać naprawdę mnóstwo zabójcza, ym, modliszka, mnóstwo filmów, które odcinały kupony od tego filmu, który był pierwszy, ale realizatorsko były słabe. Były to filmy czarno-białe, naprawdę z fatalnym aktorstwem i napisanym bardzo prosto scenariuszem. Jeśli o tym się pamięta, to na tym poziomie Zakazana Planeta moim zdaniem reprezentuje o wiele wyższy poziom. Dlaczego? Canvoo do powstania scenariusza tego filmu, wiesz jak, jaka była książka, no, jaka była sztuka teatralna, nie, nie, nie. To jest burza Szekspira. A, tak, tak, tak, tak. Mhm. Dokładnie na, mhm. tym, na tej sztuce teatralnej opierali się scenarzyści tego filmu. I rzeczywiście, jeśli zna się burza Szekspira, to ja nie mówię tutaj o tym, że to jest jeden do jeden, czy to jest to rodzaj mhm. adaptacji, ale sam pomysł jest wzięty z burzy Szekspira. Tutaj m, wspomniany przeze mnie yy, yy, doktor Morbius zastąpiony, zastępuje Prospera, Mamy zamiast tajemniczej, Prospero był magikiem, Morbius tutaj odkrywa rodzaj nowej technologii, a Arthur C. Clarke, który napisał znowu scenariusz do Odysei Kosmicznej, powiedział bardzo mądre zdanie kiedyś, mi się strasznie podobało, że każda wysoce wyspecjalizowana technologia przypominać może magię. i Coś w tym jest, że doktor Morbius używając tej technologii obcych staje się magikiem dla nowo przybyłych. Y Astronautów. Więc y, na tym poziomie samym, samego pomysłu, zakazana planeta stoi wyżej. Teraz, y, jakby skupiając się na tej warstwie realizatorskiej. Porównując ten film, tak jak sobie staram się go porównać do Milczącej Gwiazdy, jeśli chodzi o dekoracje, jak oglądasz scenę lądowania statku kosmicznego na planecie, to ona no naprawdę jest fajnie pomyślana. To znaczy, nie ma tam ym, jakiegoś takiego, nie wiem, studia nadymionego, jakichś drutów udających dziwną planetę, tylko ja mam takie wrażenie, oczywiście widać, że to jest podmalówka z tyłu, widać, że to jest studio, że to są kamienie jakieś tam wysypane, ale mam takie wrażenie, że jakby prawdopodobieństwo fizykalność tej planety, jaką uzyskano budując te dekoracje, jest, jest naprawdę bardzo zbliżona do tego, co możemy oglądać, nie wiem, dzisiaj oglądając jakieś zdjęcie NASA przedstawiające Mars na przykład. Naprawdę nie, nie, nie, nie wygląda to źle. Te kaniony tam, te właśnie kamienie. Mnie się wydaje to bardzo realne. Zresztą bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy jest to w tym dokumencie, ale studio, hmm. ogromne studio, gdzie zbudowano całość tego setu gdzie ląduje statek kosmiczny w studio MGM. Wcześniej w tym studiu w 1939 roku powstały dekoracje do filmu Czarnoksiężnik Skrajny Os. To jest dokładnie to studio. Ogromna hala, gdzie, gdzie zbudowano właśnie zarówno Czarnoksiężnika Skrajny jak i ten film, Zakazaną Planetę. Jeszcze myślę, że o efektach specjalnych będzie jeszcze okazja porozmawiać, bo mam też jakieś takie swoje przemyślenia na temat efektów specjalnych. Ale to na razie tyle, może ja skończę, jeśli chodzi o wstęp do, do, do, do realizacji tego filmu. Co ty myślisz mhm. o tym? Chyba nie powiedziałeś jednego w tym w wszystkim, mhm. że to jest produkcja wysokobudżetowa. Mhm. Mhm. Że tak jak powiedziałeś, stało za tym rzeczywiście wielkie studio, czyli MGM, ale też ma, żeby stworzyć tą całą wizję, tej, tej planety miało odpowiednie po prostu środki, żeby cały ten zamysł móc zrealizować. I wówczas, czyli w roku 1956, kiedy ten film wszedł na ekrany, ta wizja naprawdę zachwycała ludzi, którzy to oglądali. Te wszystkie filmy, o których y, wspomniałeś, czyli i Tarantula, mm -hmm. te inne filmy science fiction, które wówczas y, powstawały, odpowiadały na oczekiwania widowni, które właśnie taki, tego typu widowisk się y, spodziewała. Ale można zadać pytanie, dlaczego my mówimy o wysokobudżetowej y, produkcji w, na podcaście, który jest z reguły poświęcony kinu klasy B. I właśnie tutaj dochodzimy mm -hmm. do sedna problemu że ten film z dzisiejszej perspektywy dokładnie, wydaje dokładnie. się troszeczkę ubogi. Mhm. E, tak. Że widzimy te wszystkie elementy kompozycyjne. Widzimy właśnie tą scenografię, widzimy latający spodek. Dziś nie ma w kinie latających spodków, bo wiemy od Seja 2001, od Seja Kosmiczna prowadziła zupełnie inny rodzaj statków, który się przyjął. To ciekawe, ale właśnie oglądając dodatki do tego filmu, i słuchając Ridleya Scotta, Jamesa Camerona, Stevena Spielberga i George'a Lucasa, uzmysłowiłem sobie, że ci ludzie, którzy stworzyli tak ponadczasowe filmy, jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Obcy, Gwiezdne, Gwiezdne Wojny chociażby, te filmy w ogóle może tak, te te filmy wcale nie są znakiem swoich czasów. Mimo że powstały kilka dekad wcześniej, z reguły w końcówce lat 70. bądź na początku 80., wcale nie ogląda się ich właśnie z takim troszeczkę przymrużeniem oka, że ach, fajne to musiało być wtedy, ale dzisiaj troszy, trąci, trąci troszeczkę myszką, Nie. Nie mamy takiego podejścia. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o wydaniu Blu-ray yy, obcego. Dyskutowaliśmy głośno, czy, czy warto poświęcić kilka groszy, czy też, czy też nie. Bo ten film jest wciąż świeży, wciąż aktualny. Zakazana planeta, to trzeba jednak otwarcie powiedzieć, że nie. Że ona ma swój urok, tego w ogóle nie podważam. Ale jej wartość można docenić tylko i wyłącznie, jeżeli się bierze pod uwagę cały kontekst historyczny. Bo jeżeli brać je pod uwagę, traktować je jako dzieło pełnoprawne, no to niestety musimy przyznać przed sobą, że to nie jest takie kino, jakie dziś oglądamy. Prawda? Tak, już się odnoszę do tego, co powiedziałeś. Zgadzam się z tobą, że omawiamy ten film nie dlatego, że zrobiła go wielkie studio, bo nas to no, nie interesuje, czy to zrobiło mhm. wielkie czy duże studio. Zazwyczaj omawiamy to filmy robione przez mniejsze studia, ale to, co zachwyca w tym filmie, w kontekście naszego podcastu, to właśnie entourage. To, co powiedziałem. Mhm. To, to, to, co ty oczywiście też powiedziałeś. To, to muzeum. Muzeum y, wszelkiego rodzaju y, dziwactw. To, że, Tylko... To, Mm – -hmm. eee, Używasz słowa muzeum, ale my tu nie wchodzimy w kapciach i delikatnie, żeby przyglądać wy wystawie lat 50., tylko postępujemy trochę tak bezstydnie wobec tego filmu. Przynajmniej ja mam taki stosunek. Ja się mm -hmm. nie boję troszeczkę e, pośmiać z tej scenografii. Jacek, nie zgodzę się z tobą. Do tego dojdziemy, e, że ta scenografia właśnie jest... No nie, no burzy troszeczkę tą fikcję, bo więc że to, tak nachalnie, tak hamsko widać, że, że to jest po prostu studio i nie zachwycę się również lądowaniem tego statka kosmi statku kosmicznego na tej planecie i też nie zachwycę się całym tym latającym talerzem, który dziś, dla mnie widzę współczesnego, jest, jest po prostu zabawny. Mhm. Mhm. No. Wiesz co, może o samym statku jeszcze powiemy, bo ja mam tam a propos właśnie tego lądowania jeszcze chciałem coś powiedzieć, jeśli chodzi o efekty specjalne, ale no tak, dochodzimy tu znowu do takiego, takiego chyba indywidualnego odbierania tych filmów. Mm -hmm. Ja widzę to, o czym mówisz, bo tak jak powiedziałem, jest to studio, jest to hala, natomiast wygląda to na pewno o wiele lepiej niż w większości filmów z tamtego okresu. Widzę również to, że ten film mocno się zestarzał i to, co jesteś w stanie tutaj właśnie powiedzieć, że oddzielić pewne elementy scenograficzne samych aktorów albo na przykład nawet ujęcia z efektami i ujęcia bez efektów, to wyraźnie widać, jest, tutaj realizatorzy stanęli przed pewnym poważnym problemem technicznym, o którym też może opowiem a propos potwora Idy. Ale ten film... Naprawdę jest jakością samą w sobie i to, co powiedziałeś o tych wielkich reżyserach nam współczesnych, oni te film prawdopodobnie widzieli w swojej młodości, podobnie jak my widzieliśmy Akademię Pana Kleksa i tak, troszeczkę mm -hmm. widać to rozrzewnienie, mm -hmm. to znaczy jest to jakiś rodzaj sen sentymentalnej takiej podróży, mm -hmm. mówię o bo o tych wszystkich reżyserach, których wymieniłeś, dla nich. Mnie ciekawią takie wątki, które się w tym filmie pojawiają właśnie w kontekście również tych wspomnień wielkich reżyserów. Wątki, które naprowadzają mnie, jak ten film mógł być ważny dla tych współczesnych reżyserów. Przypomnij sobie, kiedy, raz, kiedy, kiedy pierwszy raz pojawia się na ekranie Robi the Robot, przedstawia się J.J. Adamsowi i mhm. mówi y, taką fajną kwestię, że nazywa się Robi the Robot... I mówi, sto, mówi 187, 187 mm -hmm. językami. No mm -hmm. Ewidentnie kojarzy się to z robotem z, z Star Wars, czyli C3PO, tak chyba się nazywał, który przechwalał się, kiedy pierwszy raz zobaczył Luka Skywalkera, że jest robotem tłumaczem i zna ileś tam tysięcy dialektów i języków kosmicznych. No Ewidentnie mi się to skojarzyło, że, że, że podobną taką buntuczność reprezentuje jeden i drugi robot, nie wydajecie? Mm -hmm. e, przypomniałem sobie też materiał dodatkowy dołączony do tego mm -hmm. filmu że w pierwotnej wersji on rzeczywiście miał posługiwać się różnymi językami mm -hmm. i nawet jeden z bohaterów tłumaczył co on w danej chwili mówi innemu ale tak. wycięto to w końcu i o, o, skończyło się na tym że robi The Robot chwali się jedynie że posiada umiejętność że, zna, <laughs> że posiada znajomość 187 e, języków tak to prawda. Natomiast, ale... no, żeby nie burzyć dramaturgii, tutaj usunięto 186 języków. <laughs> I, z, I tak zastosowano język hmm. angielski, jak to zwykle było. Właśnie, Jacek, to jest to, o czym wspomina, że te z, wspomnienia tych twórców... Yy... Którzy rzeczywiście z, takim, z taką sympatią i czułością mhm. wypowiadają się o tym filmie, nie pozwalają, żeby się tak z nim trochę bezceremonialnie obejść, prawda? Jest coś w tym. To znaczy ja od początku oglądając ten film mam wrażenie, że rzeczywiście że to jest mocno zakorzenione w tamtym okresie, ale też widzę, że to jest zrobione precyzyjnie. Jak na, na, na tamten moment rozwoju kinematografii. To mm -hmm. znaczy nic tutaj się nie wali, nie odpada żadna część tego o, statku latającego. Mm, nie padają głupawe dialogi, jak to się często dzieje w kinie science fiction mm -hmm. e, lat 50. -tych. To wszystko na tamtym poziomie jest na, naprawdę perfekcyjnie dopracowane. Prawda? Quiet, please. I am mm -hmm. Nie powiedzieliśmy Jacku o jednej postaci, jednym człowieku, a mianowicie o Leslie który gra tutaj postać głównego bohatera, a to wydaje mi się dość istotne i zachęcające do tego, żeby ludzie nie sięgnęli po ten film. Powiem tutaj nie jest Leslie Nielsen przyproszonym siwizną, starszym mężczyzną, ale człowiekiem młodym, nie, dwadzieścia parę lat można mm -hmm. mu dać, tak? Mhm, tak no. I tym bardziej, że gra zupełnie inną rolę, rolę od, tej, od tych, z którymi jest kojarzony. Więc nie gra tutaj żadnej produkcji komediowej, ale w filmie science fiction całkiem serio. Tak, tu, ten film jest przykładem, że Leslie Nielsen był kiedyś młody i że również grał w filmach, które niekoniecznie były parodiami mhm. i on nie, w tych filmach nie gra no, komediowej roli, tylko właśnie takiej roli, rolę taką heroiczną rolę tutaj mhm. odgrywa. Czy dobrze to gra, to już inna sprawa. Jednak chyba wolę go z tych ról właśnie komediowych. Wiesz co, moim zdaniem, jak już mówimy o aktorstwie, najlepszy mhm. w tym filmie jest właśnie odtwórca doktora Morbiusa, czyli Walter Pidgeon. Mhm. I on naprawdę tu jako jedyny jest w tym filmie ciekawą postacią. Znaczy ta postać doktora Morbiusa, a również kreacja właśnie Pidgeona. Uważam, że to jest y, naprawdę ciekawa postać w tym filmie. To jak on, pod koniec zwłaszcza, jak się zmienia, jak próbuje walczyć y, tak mhm. naprawdę z samym sobą. Ponieważ wszyscy wokół są y, papierowi. Bardzo papierowi. Jak, tak, jak to, jak, to, jak, to, jak to ma w zwyczaju kino y, klasy B. Mhm. A tutaj jednak pomimo wysokiego budżetu to y, no, musimy powiedzieć, że, że, że, że zahaczamy o kino klasy B. jeśli przynajmniej chodnie, Ale jeśli... to zaprzeczasz sobie. Oj, muszę ci przerwać. Wiesz, co, zahaczamy o kino klasy B, jeśli... Bo powiem inaczej. Filmy science fiction były rozrywką dla mas. I wydaje mi się, że Zakazana Planeta jest przykładem na to, jak to studio wielkie MGM również zapragnęło mieć swój film klasy B. Jak to studio MGM chciało mieć szlagier, który trafi do młodzieży. Czyli nagrać film, który jest zabawą, który pokaże możliwości technologiczne, oczywiście, Mhm. jest może trochę bardziej ambitny, ale mimo wszystko nawiązuje do dziedzictwa kina klasy B. Chce być rozrywką ten film, moim zdaniem. Oczywiście, ale kino wysokobudżetowe również pragnie być najczęściej rozrywką. Tym bardziej, jeśli wychodzi z, y, z wielkiego studia. Tak, tak, tak, ale mówiliśmy kiedyś o tym, y, chodzi o tematykę, którą, którą podejmują filmy klasy A i które podejmuje kino klasy B. Jednak y, zazwyczaj kino klasy A nawet jeśli stawia na rozrywkę, no to stara się mówić o jakichś takich ważnych ponadludzkich tematach. Tutaj też to się niby wydarzyło, ale wydaje mi się, że nie jest to najistotniejsze w tym filmie, mimo wszystko. Uwiał o Cekazanej Planecie. Mhm. Ale co tu jest najistotniejsze w takim wypadku? Wydaje mi się, że najistotniejszą sprawą jest tutaj mhm. to, w jaki sposób zostało to podane. To znaczy... Jest to pierwszy film science fiction, i tym się szczyciło MGM, zrealizowany w technikolorze i w szeroko ekranowym systemie, w formacie filmowym. Mamy tu Cinemascope, Wiesz, nie jest to żadne udawanie, tak jak mieliśmy przy naszym pakiecie polskim, że sobie robimy widescreen, tylko tu jest naprawdę Cinemascope. Wielki format, duży, panoramiczny format. Mamy, mamy wszystko w mhm. pięknym kolorze. W związku z tym wydaje mi się, że... Mm, to jest jeden z głównych powodów, dla których nagrano ten film. Zwróć uwagę, że na przykład Universal, który jest studiem no, nie tańszym, jak to powiedzieć, no, nie, nie mającym budżetu tak wielkiego, nagrywa mniej więcej w tym samym czasie potwora z Czarnej Laguny i to jest film nagrany w, na taśmie czarno-białej. Po prostu takie studia jak Universal Albo nie było stać studia na robienia filmów science fiction czy fantazy w kolorze, albo no nominalnie skazywali tego typu produkcję na, na, na taśmę czarno-białą i na format 4 na 3 Tu natomiast studio MGM robi film science fiction i mówi, "OK, robimy film science fiction z robotem, z potworami, ze statkiem kosmicznym, ale dajemy wam super jakość obrazu. To jest taki trochę popis, wiesz, tak mi się wydaje możliwości technologicznej. Zresztą ja będę o tym chyba, jeszcze chcia, chciałbym mówić o, na temat efektów specjalnych, to będę o tym mówił w trakcie. Uh -huh. się no ja chyba nie do końca się jednak um, zgodzę z tym, co, uh -huh. co mówisz tutaj. Ja mam wrażenie, że tutaj nie ma nic z kina klasy B, po prostu wówczas kino tak było rozwinięte. Że, że tak przedstawiano wizję spotkania z obcymi cywilizacjami, powiedzmy, na innych planetach. Tak przedstawiano rozwój technologiczny. Nie, nie, nie. Bo tutaj wydaje mi się, dzisiaj to jest, tak jak mówiłem na początku, troszeczkę zabawne, bo oglądamy to z w momencie, kiedy kino jest zupełnie gdzieś indziej, tak? Kiedy te wizje zupełnie inaczej wyglądają. Weźmy na to Awatara chociażby. Ale też cofnijmy się o te 30 lat i wspomnijmy tego Obcego, Gwiezdne Wojny, czy Boże, Obcego, czy, czy Gwiezdne Wojny z przy tym. Więc nie, nie, nie. Nie wydaje mi się, żeby tutaj, Jacek, były jakieś naleciłości na klasy B. Po prostu my je troszeczkę tak niepoważnie dzisiaj traktujemy, ten, ten, te kino. Science Fiction lat 50. To znaczy, wiesz co, ja, halo, halo. Ja, ja, tak, tak, ja słyszę cię. Ja bym mhm. tak się przy tym, że wiesz, że film, w którym są faceci z pistoletami laserowymi w, w fikuśnych strojach, no to jest jednak troszkę inny rodzaj rozrywki niż na przykład Ben Hur. Mówię o temacie, o, sa o samym w ogóle, wiesz, to, co było wtedy rzeczywiście bardzo modne. Science fiction zarabiało pieniądze. I powodem w ogóle dla produkcji kina klasy B, jest, przede wszystkim jest, jest sposób na zarabianie pieniędzy. I wydaje mi się, że MGM tutaj czasami były, tak, były takie zjawiska, że nawet większe studia, patrząc na to, jak te mniejsze studia zarabiały pieniądze, realizowały filmy, które nie do końca wiązały się z polityką y, firmy. To znaczy... Y, jak zauważysz, nie ma tutaj wielkiej gwiazdy. Tam, tam taki na miarę, wiesz, tamtego okresu, którą byśmy mogli pamiętać. Leslie Nielsen zaczyna swoją karierę. Walter y, Pidgeon nie jest znanym aktorem, ale ja wyczytałem, że on był wtedy gwiazdorem y, MGM. Mhm. Ale jest to jest to, możemy długo chyba jakby rozmawiać na ten temat. Ja myślę, że warto wspomnieć, jak już mówimy o aktorach, o mm, córce doktora Morbiusa, o Alcie, bo ona tutaj spełnia bardzo ważną rolę w tym filmie. Grana jest przez Annie Francis. Nie wiem, czy wiesz, to jest zupełny przypadek, ale Annie Francis zmarła w styczniu tego roku. Niecały miesiąc temu zmarła. Nie, nie, nie widziałem. No dziwaczna rzecz. To znaczy dziwaczna o tyle, że my mówimy o tym filmie w naszym podcaście. Teraz w lutym. A ona zmarła, już nie pamiętam, czy to był 11 styczeń. Ale na pewno na początku mm. stycznia zmarła ta aktorka. Ona nie zrobiła jakiejś wielkiej kariery oszałamiającej. Co, co nas powinno też interesować ona zagrała m.in. w serialu Twilight Zone czyli Strefa Mroku i również pojawia się w Alfred Hitchcock Przedstawia czyli w serialach telewizyjnych grywała a tutaj w tym filmie no, musisz przyznać, że nawet z perspektywy dzisiejszego XXI wieku no to jej kuse sukienki które kończą się prawie na biodrach robią wrażenie, a co dopiero mm, biorąc pod uwagę, że występowała wiesz, w latach lat 50 co ty myślisz o tym? Mm -hmm. Tak, wygląda przyjemnie. No właśnie. I ten potekst erotyczny to jest dosyć głęboki, moim zdaniem. To nie jest moje zdanie, wystarczy mieć oczy i, i, i, uszy, i uszy i słyszeć, co się dzieje. Bo mhm. Scenariuszowo to jest dosyć tak no, poprowadzone w stylu Freuda. Tak, Też... ale to jest właśnie ciekawe w tym filmie, nawet z dzisiejszej perspektywy. Bo tak jak mówiliśmy o samym wyglądzie tego filmu, że on jest znakiem swoich czasów, tak samo podejście właśnie do Freuda jest interesujące. Mm -hmm. I mimo że grzeszy troszeczkę naiwnością, mimo wszystko, czyli mm -hmm. mamy do czynienia ze zwizualizowanym id, przynajmniej ja to tak mm -hmm. nie to y odrobinę śmieszy. Tak, e, całe w ogóle nastawienie tego ojca wobec e, nowych e, przybyszów z planety e, Ziemia jest uzasadnione. A e, jeśli weźmie się pod uwagę, że e, bał się o swoją córkę i o jej mm, wykorzystanie e, e, seksualne, no to wszystko tutaj jakby nie było ma, ma sens, prawda? Czeka, ja, się, ja się trochę pogubiłem, bo ja mam takie wrażenie w tym filmie, że ojciec no. ma no, dość takie otwarte nastawienie jeśli chodzi o obyczajowość córki, ja mam wrażenie takie, że on w filmie wręcz że wpycha ja że wpychają w ręce tych astronautów, jest taka jedna scena kiedy córka Alta zdaje relację ojcu, mówiąc o tym, że całowała się z jakimś astronautą i ojciec sobie siedzi na kanapie, słucha tego, uśmiecha się nie mówi, córko, co ty wyprawiasz, przecież oni chcą cię seksualnie wykorzystać Natomiast córka jest naiwna i, i to jest kapitalna scena, kiedy spotyka się z J.J. Adamsem, granym mm -hmm. przez Nilsena i ona mówi do niego, że no może się pocałują. Na co on mówi, jak to, mamy się całować? Na, na co odpowiada Alta, już wszyscy mnie całowali, oprócz ciebie. No bo po prostu ta scena mnie rozbroiła, czyli ona jest tak, prostytuuje się tutaj. I, i, I oczywiście Nielsen staje na wysokości zadania, całuje Altę, zostaje jej chłopakiem, z czego zresztą kpi jego lekarz pokładowy, mówiąc, no, jednak masz pierwszeństwo, tam para takie zdanie coś w tym stylu, że tutaj działa hierarchia. Coś takiego. Tak, tak, tak, tak, no jest tak, to, tak, wiesz, tak. dosyć dziwaczne, I, i, i ten ojciec, moim zdaniem, no spełnia to rolę takiego stręczyciela. On w żadnym wypadku, oprócz tego masz rację, no, ja się masz rację, no ja już wyprzedam to, co mówiłeś wcześniej, że nie pozwala córce się pojawić na pierwszym lunchu, takim proszonym. Kiedy ona się hmm. pojawia po lunchu, na kawie, ojciec mówi: ja, Miałaś nie przychodzić tutaj, ona mówi: No już lunch tak. zjedzony, no, jestem na kawie. I to go trochę um, denerwuje. Natomiast później ojciec w ogóle nie zwraca uwagi na te opowieści Alty i najnocne wychodzenie właśnie do astronautów ona pływa nago przy JJ przy, przy J. Adamsie Alta zostaje y, dziewczyną JJ J. Adamsa i potem już, jest mu już wierna ale wydaje mi się, że o ile w latach 50. nie można było tego pokazać ale dzisiaj byśmy powiedzieli, że ona tam każdego zaliczyła <śmiech> nie wydaje ci się, że jest taki obraz trochę tej bohaterki Wiesz co, bo na, na tej planecie inne obyczaje może panują, no. Nie, nie no nie, Rzeczywiście to. jej nie wpojono jakichś takich no, podstaw w kontaktach z mężczyznami, bo możliwe, że ojciec się nie spodziewał, że ona w ogóle jakiegokolwiek kiedykolwiek tak. pozna. Tak, tak, pewnie tak, ale nie wiem, czy zwrócić uwagę, że w tym Adams mówi coś takiego do niej, że ona musi zrozumieć to, że na pokładzie, był na pokładzie z facetami tak, zdrowymi. Że oni są wygłodniali. Wygłodnieli, seksualnie. tak, że seksu, a może nie, nie, nie ma tam słowa seksualnie, ale jest to w podtekciach. Nie, nie, nie, on tego nie mówi, ale generalnie te, to ma chodzi. znaczenie wszystko, co, co przekazuje jej. Tak, tak, tak. O to chodzi w, w tym przesłaniu, że y, ona powinna mieć się na baczności, ponieważ y, faceci byli długo bez kobiet no, na tym sadko kosmicznym no. i różne rzeczy mogą się zdarzyć. To zresztą widać, kiedy na pewno zwrócić na to uwagę, kiedy kucharz pokładowy bierze sobie za kumpla, robi de robota i ten robot go zaopatruje w bourbon czy whisky na skalę przemysłową. Tak, tak. I tam rozpija wręcz tego kucharza pokładowego. Nie, no podtekst seksualny jest w tym filmie obecny silny jest, mianowicie, ale ja się z tobą nie zgodzę, że ten ojciec nie broni tej dziewczyny, swojej córki przed zakusami mężczyzn. Wiesz co, no ja mam wrażenie, że jeśli ją broni, to naprawdę robi to bardzo, bardzo w sposób, bardziej jest chyba, wiesz, zajęty tymi swoimi sprawkami, czyli zgłębianiem tajemnej wiedzy kosmitów, niż zajmowaniem się swojej córki. No, no, ta córka ale ma po prostu nie... swobodę, no, robi co chce. On na początku ją odciąga, a w pewnym tak. momencie odpuszcza widocznie uznając, że no taka kolej rzeczy. No. <grywa> tak, wyleciało pisklę z gniazda, chyba coś takiego. No, no. no tak. A, a, a możliwe, że to zachodzi w momencie, że odpuszcza, kiedy ona już tak ustabilizowała sobie, swoje <grywa> życie seksualne. A mianowicie <grywa> wybrała Adamsa. No to nie zwróciłem akurat uwagi. Warto, warto pod tym kątem wresztu zobaczyć. nie wiem. Teraz tak troszeczkę zgadzam. No, Nie, no, no, no. No, no, no, no, no, jest to ciekawe. Takiego ciekawy... momentu nie, nie pamiętam. Momentu przełomu. W, w doktorze. <laughs> Ale wreszcie to jest fajne. Rozpatrywać zakazaną właśnie w kontekście towarzysko takim takim sypialnianym. Mhm. To jest dobre. A, a robot? No. Czy jesteśmy w stanie opisać słowami? Robota. Postać tego robota pojawi się jako, jako obrazek do tego epizodu, jego głowa. To jest fatalny Jacek, to jest fatalny ten robot. No, nie powiesz chyba, że, że to jest ciekawy wynalazek. Wiesz co, ja powiem, co jest fajne w tym robocie. Fajne jest to, że ma przezroczystą głowę. Że mu się i... wszystko rusza? Tak, tak. tak. I że mu się wszystko w środku rusza. Jakieś żyroskopy, jakieś no. takie pokrętła. Jak on myśli, to to wszystko zaczyna chodzić. Tak, taki tak, analo tak Analogowy tak. jakiś, jakiś taki system, który tam, zanim on odpowie to robi, klap, i zaczyna wtedy mówić. I rzeczywiście to wszystko Wiesz, widać, bo ten on ma robot głowę... jest fajny, bo możemy się z niego pośmiać. Natomiast on bardzo wiele odejmuje temu filmowi. Możliwe, że zupełnie inaczej byśmy go traktowali, gdyby nie postać tego robota. No, może masz rację, bo sama postać robota, jego, jego siła fizyczna, jego inteligencja, no on tu spełnia taką rolę właśnie jak Ariel w, w, u Szekspira, czyli pomocnik Prospera. Taki duch, który, który jest na każde wezwanie ale rzeczywiście no, ten robot ewidentnie wskazuje na to, z jakiego okresu ten film pochodzi. I wiesz tak. co, jest to bardzo ciekawe, że w dodatkach do tego filmu zwraca się uwagę w tym momencie, że Lucas mówi o Metropolis i zauważ, robot Ewa, Eve czy Ewa z Metropolis jest robotem, który moim zdaniem prawie w ogóle się nie zastarzał. A ten film pochodzi z 27 roku, Metropolis, czy jeszcze mhm. starszy jest? No za 20 pochodzi. A jednak robot... Ten robot z zakazanej planety no, jest komiczny. Na pewno jest komiczny. Mhm. Komizm jego polega na tym, że on troszeczkę wygląda jak takie pomieszanie pralki mm, półautomatycznej z jakimś mhm. dziwnym urządzeniem ekspresem, m, może odkurzaczem. No jest to taki, takie rzeczywiście części poskładane ze złomłowiska. To jest mm. y, poziom robot master, no nie oszukujmy się. Mm, tak, no rob nie no, Robot Monster to jest, wiesz, goryl strój goryla, ale, ale okej okay. jego jego, yy, jego jego hełm dobra, tam, ale Robot Monster to... nie miał tak no, tam wielkiego robot budżetu więc nie nie mu się, wiesz, te, gdyby mieli większy budżet, to by mu te antenki zapewne świeciły nie? Mhm, mhm. natomiast tutaj gdyby to była jakaś postać marginalna w tym filmie, myślę tutaj o Robocie The Robin, wszystko byłoby w porządku Natomiast bardzo wiele scen koncentruje się właśnie na nim, żeby pokazać jego niezwykłość. Prawda? A poprzez jego niezwykłość pokazanie też niezwykłości naszego doktora, wynalazcy. Prawda? Ale, tak. Tak, tak, tak, tak to funkcjonuje wszystko. To prawda, ale zauważ, że wtedy, kiedy ten film powstał, ta postać robota, to jak wygląda, ale też to, co sobą reprezentuje, to co powiedziałem, mhm. że jest silny fizycznie i mega inteligentny, była, musimy przypuszczać, że była bardzo popularna, dlatego, że powstał nawet osobny film, pod tym Niewidzialny Chłopiec. Jest dodatkowy. Wiele tym było filmie. takich filmów, Jacek. Ale nie, ja mówię o filmie Niewidzialny Chłopiec, Aha. który jest tutaj jako dodatek do, do, do filmu Niezakazna Planeta, bo robi do robo mhm. robot, pojawia się w tym filmie jako kolejny bohater filmu. Ta, sam, ta sama postać w innym filmie. Ja wiem, ale mówię, Jacku, o tym, że wiele było filmów, które wykorzystywały tego robota właśnie w tamtym okresie. Okej, okay, masz rację, tak. Czytałem to kiedyś u Kołodyńskiego, ta książka się nazywa.. Dotycz... Nie, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale właśnie dotyczyła filmów fantastyczno-naukowych. A ona była, jako że była napisana w latach 70., no to jeszcze stosunkowo był niewielki odstęp czasowy nie? między, między realizacją tego filmu a napisaniem tej y, książki i właśnie on wspomina, że ten Robbie the Robot pojawiał się w kilku produkcjach. Ona chyba była wówczas dość modna. No, mhm. Nie wiem, czy ten rynek był gaczyciarski, rozwinięty, ale. Jeśli Już było, wtedy zaczyna. Ja mam przed sobą. No to dzieci miały, miały gadżety takie. Mhm. Ja mam przed sobą taką, taki rodzaj kartki, ale taki. To nie jest kartka pocztowa, tylko taka kartka kolekcjonerska. Dostałem ją od mojego brata, który kupił ją w Anglii. I ta karta kolekcjonerska właśnie dotyczy filmu, dotyczy filmu Zakazana Planeta poniekąd, ponieważ mhm. jest to reklama zabawki. Robi the robot. I jest to fantastyczne, wiesz, ta sama kartka i wyobrażam sobie, że zabawka musiała być też niezła. I to jest to, o czym mówisz. Tutaj między innymi jest narysowana ta zabawka, wsadza się tam baterie, jest zrobione z plastiku, co jest pewnie też bardzo ważne, świeci, to jest ważne, bo ja to czytam teraz tłumaczę z angielskiego. Jest, jest, jest lampka, która się świeci, Ma, dziwne, ale amazing battery jest napisane, czyli <śmiech> niewiarygodna bateria, która operuje y, mechanogami tego robota. Jest tutaj nawet napisane Please Medium size battery in each legs. Czyli trzeba wsadzić tam średnie baterie do jego nóg. No i takie różne pierdoły, więc y, rzeczywiście ma, y, jest to dowód na to, o czym mówisz, że już ten przemysł w Ameryce był rozwinięty i produkowano zabawki zrobi robotem. Mhm. No. A wygląda, no to jak wygląda, no to trzeba zobaczyć, to, to nie da się opisać. Najbardziej mnie irytują, nie śmieszą, mm. ale irytują jego rączki. Tak, takie rachityczne, takie trochę jak tyronoza bo miał tak, takie tak, malutkie. Tak. Tak. Tak. tak, jakby zostały odcięte w połowie i zabrakło pieniędzy na protezę. protezy. No. <gry> yeah, fatalny, okay. fatalny. A co myślisz o potworze id, to w jaki sposób jest przedstawiony? Jak, jak się pojawia, na przykład jako efekt. A wiesz to, ja uważam, że w porządku. Mhm. A ty? Tak, i właśnie y, powiem y, tak, to już zmierzamy do efektów specjalnych. MGM Studio miało wielkie doświadczenie, jeśli chodzi o efekty te powiedzmy analogowe albo efekty tradycyjne. Od czasów co najmniej y, z Skrajny OS. I oni świetnie sobie radzili z robieniem dekoracji, miniatur, właśnie takich podmalówek. Natomiast nie mieli w tym czasie kogokolwiek do robienia efektów optycznych, które tutaj są efektami rysunkowymi, takie nazwijmy. I nie wiem, czy wiesz, no. oni do zrobienia potwora id i do wszystkich efektów typu lasery, typu te pole siłowe, podczas kiedy te niebieskie pole siłowe, jak ląduje statek kosmiczny, zatrudnili specjalistów od Walta Disneya, od studia Walta Disneya. I są ci Ale to sami tak ludzie. wygląda ten potwór. Mm -hmm. to, jest, mm -hmm. to jest taka właśnie tak. kreska, kreska disneyowska. Tak. tak, to prawda. Teraz kiedy to... to mówisz, to sobie właśnie to uświadamiam, mm -hmm. że ta tam, animacja jest właśnie... Jest w stylu Ty Disneya, ta tak, płynność, tak. płynność, tak. Ale powiem ci, że dokładnie ludzie, którzy pracowali przy robieniu potwora id, wcześniej, w 1941 roku, zrealizowali fantazję. Kojarzysz ten film animowany tak, Disneya? Tak, tak. To, są, to, to jest ta sama mhm. ekipa. Tak, wiem. I to, I to widać. W fantazji jest fantastycznie wykorzystywana właśnie ta ro, rodzaj efektów, no nazwijmy je atmosferycznych, czyli dymy, mhm. woda. I, I to jest tutaj również poprowadzone. Realizacja tego potwora IT mówi o tej kwestii, kiedy on się pojawia już na ekranie, bo wcześniej widzimy tylko efekt, tak jak właśnie w filmie Predator, efekt pojawiania się potwora, czyli to, co już powiedziałem wcześniej, stop, ślady stóp jego na piasku, ta uginająca się pod nim drabinka, która wiedzie do statku mm -hmm. kosmicznego, a my widzimy, to jest, to, jest okay. bardzo, mm -hmm. to jest ok, ale jest bardzo ciekawa sprawa, bo JJ Adams, wiedząc, że w nocy nawiedza ich rodzaj potwora, rozpościera pomiędzy statkiem a, a, a nie wiem, odkrytą przestrzenią rodzaj bariery takiej. To się nazywa, nie wiem, jakaś elektryczna bariera albo pole siłowe, tak chyba to się nazywa. I fajne jest to, że kiedy potwór Idy się pojawia, czyli ta projekcja umysłu doktora Morbiusa, to my nie widzimy samego potwora, ale to w jaki sposób ono oddziałowuje na tą barierę, tą, tą właśnie pole magnetyczne. I to jest kapitalnie mhm. zrobione. I ten efekt, trzeba przyznać, naprawdę wymagał dużo pracy, bo on został zrealizowany w sposób następujący. Najpierw rysownicy wykonali całą pracę na papierze, rysowali tego potwora klatka po klatce. Później w procesie fotochemicznym odwrócono, zrobiono negatyw z tego, czyli mieliśmy nie czarnego potwora na białym tle, ale białego potwora na czarnym tle. i Czarne tło zostało wyseparowane jako tzw. alfa kanał, czyli, czyli przezroczystość. Mieli więc, mieli, mieliśmy więc potwora Białego na przezroczystych jakby kalkach, czyli no po prostu na, na, na, na przezroczystości. Później to, tego białego potwora, czyli tego białego rysunkowego potwora zabarwiono w, znowu w procesie fotochemicznym na czerwono i później na retroprojektorze, czyli na podwójnej ekspozycji dołączono go do nagra nagranego wcześniej filmu z aktorami. No, przyznasz, że robota jest naprawdę karkołomna, dzisiaj to się robi o wiele łatwiej. Ale to widać, tą podwójną ekspozycję, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wszystkie efekty, mhm. gdzie pojawiają się właśnie, czy to potwór id, czy te efekty laserowe, albo to jak um, robi do robot, ma zamęt w głowie i pojawiają się takie animowane kreski, to te wszystkie ujęcia różnią się nieco, jeśli chodzi o kontrast i o um, kolor. Dlatego, że tu mamy do do czynienia z podwójną ekspozycją. W związku z tym ta taśma się troszeczkę różni. Ale no mówię o tym dlatego, że, że ważne jest chyba to, jak na, naprawdę, jak karkołomne wysiłki trzeba było podjąć, żeby ten efekt tego potwora id pojawił się na ekranie. I jeszcze trzeba było tego potwora rysunkowego zsynchronizować z aktorami, bo nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz tą scenę, że w pewnym momencie ten potwór porywa jednego z członków załogi JJ Adamsa, podnosi go do góry i ciska go na ziemię. I to jest zsynchronizowane jest to łapą potwora. Bardzo ładnie dosyć. No właśnie, ale to jest to, o czym mówiłem na początku, że tutaj nic nie zgrzyta. Mhm. Możemy się śmiać z ubóstwa e, wyobraźni, powiedzmy, sobie mhm. rozwoju technologicznego. Wówczas natomiast e, nie, nic tutaj nie, nie pęka, ani nie zgrzyta, ani skrzypi. Nie, jest to zrobione poprawnie, dlatego tutaj jakby nie, nie ruszam w ogóle poziomu wykonawstwa. A co myślisz no. o tym, że oglądamy mm, pracę rąk tej cywilizacji, która odeszła i w pewnym momencie widzimy otwory drzwiowe, które są w jakimś takim dziwacznym, geometrycznym kształcie i to ma nam pomóc zrozumieć, jak wyglądali ci kosmici, bo tu trzeba od razu powiedzieć, że kosmitów samych nie zobaczymy. Wydaje mi się, że to świetny jest zabieg, ale widzimy tak. właśnie tak jak my mamy otwory, drzwi, otwory drzwiowe zrobione no, w kształcie prostokąta, to tam jest, nie wiem, jaka jak to jest figura geometryczna jestem słaby z geometrii, nie wiem, ale jest to jakiś romboidalny mhm. taki kształt mhm. i to ma nam pomóc zrozumieć jak wyglądali ci kosmici. Jest to jest fantastyczny w ogóle mhm. pomysł. Mhm. Prawda? Mhm. To jest naprawdę fajne. No to jest Hitchcock taki, kurczę, no. wiesz, nie pokazujemy wszystkiego. Jest rodzaj jakiegoś takiego właśnie zawieszenia akcji mhm. i mamy wyobraźni sobie odpowiedź na, na, na to, jak wyglądali ci kosmici. Ale też kapitalną sprawą jest, nie wiem czy też zwróciłeś uwagę, końcówka filmu, kiedy bohaterowie nasi, czyli Morbius, J.J. Adams i Alta zamykają się w centrum dowodzenia takim podziemnym i oddzielają się od potwora It takimi grodziami, które zrobione są z, przez kosmitów, te grodzie, które zamykają się, mhm. odcinają ten sztab dowodzenia od reszty domostwa Morbiusa i, i my widzimy, jak potwór It tę barierę tych grodzi, które są nieprze, nieprzebijalne, niezniszczalne, nie, nie powoli ten potwór It je niszczy, a wygląda to tak, jakby je przepalał. I, i to wizualnie wygląda kapitalnie i przywodzi mi na mnie Gwiezdne Wojny. Pierwszą, znaczy czwartą część z kolei, kiedy, kiedy tam jest taka na początku Gwiezdnych Wojen, to jest, jak się nazywa ta, ta część nowa, czwarta, jaki nosi podtytuł tytuł? Tych nowych części. Nowa, nowa Nadzieja? Nowa Nadzieja chyba. Nie, to jest... Tak. Tak, czy to jest, no nie wiem. Tak, bo taka to jest tytuł e, nadany po tym... To ja mówię o pierwszej, piesze. przepraszam, to ja mówię o pierwszej... Hmm. <laughs> widzisz, to jest kłopot ze Star Wars. Mówię Aha. o pierwszej chronologicznie a o, i o pierwszej tej nowej, powiedzmy. To, to Mroczne widmo. Mroczne widmo, o właśnie, dzięki. I tam w mrocznym wi hmm. widmie Qui-Gon Jinn, chyba tak się nazywał, mistrzy obi chcąc się dostać do, do, do, do sztabu czy do, do, do mostka jakiegoś tam okrętu, przebija się przez grodzie. I te grodzie tak się palą, bo on je przebija swoim tym mieczem mm. świetnym i przepala te grodzie właśnie, się wysypuje się taka, taka surówka, nagrzana. Yy, on powoli właśnie, właśnie spala te grodzie. I to strasznie mi się skojarzyło właśnie z Forbidden Planet. Wiesz, o którym fragmencie mówię? Star Wars? tak, tak, tak, tak, tak, tak mhm. i kojarzy mi się to bardzo, jeśli nawet chodzi o poziom wykonawczy technologiczny, techniczny to bardzo mi się to skojarzyło właśnie z tym tym sposobem, jakim potwór Id przedziela się do właśnie do tego mm, głównego miejsca gdzie do, do, do, do, do przebywa dr Morbius jego córka i, i ten amant grany przez Leslie Nielsena, fajna mhm. jest ta scena bardzo ją lubię wizualnie a sam potwór yy, mi, Id przypomina mi bestię z Pięknej i Bestii nieco no, to masz odpowiedź właśnie o no, Disney Disney jednak no. Prawda. No właśnie. A jeszcze wiesz co, dla mnie ciekawą sprawą w tym mm -hmm. filmie, jeśli mówimy o sprawach takich realizatorskich, jest muzyka. A tak naprawdę brak tej muzyki. Zwróciłeś na to uwagę? Nie, nie. To przyznam ci, że nie. No to, no to, ja, cię naprowadzę. Tak... to ja cię naprowadzę. Mm -hmm. Muzyka w tym filmie zupełnie odbiega od tego, do czego przyzwyczajeni jesteśmy, oglądając oczywiście filmy starsze. Mm -hmm. Nawet, wiesz, z tego okresu omawialiśmy kiedyś muzykę Bernarda Hermana do Psychozy, to jest jednak muzyka, no, symfoniczna. Gdzieś tam wyro, wyrosła, wiesz, na, na, na, na, na tym, co, co na, do czego nas przyczają, nawet Beethoven, czyli ta mhm. smyczki, nie wiem, dęte instrumenty i tak dalej. Tutaj natomiast, na pewno pamiętasz, mamy muzykę elektroniczną. To są piski, zgrzyty, jakieś takie dysonanse. Pamiętasz? Mhm. Tak. Tak. Ja, fragment tej muzyki na pewno się pojawi w tym podcaście, to też jest taka powoli się robi tradycja, że, że, że zawsze wklejamy muzykę ze filmów, o których opowiadamy przynajmniej kiedy, kiedy możemy trafić na tą muzykę mhm. tutaj jest ciekawa sprawa to jest w dodatkach, za tą dziwaczną muzyką stoi niejaki Louis Baron i on tą muzykę, to, ten, ten rodzaj tych, tych dźwięków yy, tworzył no tak zupełnie chałupniczo sam konstruował sobie jakieś dziwne urządzenia takie tranzystorowe. Są tam zdjęcia takie na dodatkach pokazujące pracę jego. To są zwoje drutów, zwoje jakichś kabli. On nagrywał tą muzykę 9 miesięcy. I był to zupełnie tak, tak, tak wielki evenement, że on nie został wpisany do tyłówki jako muzyk. Tylko jako electronic tonalitations chyba, czy coś takiego. Tonalitase. I poprzez to, że został wpisany jako elektronik nie mógł kandydować do Aka Nagrody Akademii, do Oscara. Hmm. A moim e... zdaniem ta muzyka zupełnie wykracza, bo wiesz, my, my możemy powiedzieć, że właśnie mamy takiego faceta jak Jerry Goldschmidt, który później robił muzykę do Planety Małp, która jest muzyką eksperymentalną, ale mimo wszystko opiera się na tych właśnie smyczkach, na, na skrzypcach i na innych instrumentach, to jednak tutaj nie ma tych um, takich tradycyjnych narzędzi muzycznych, tylko jest wiesz, ping, boom, no John Cage albo wiesz Stockhausen tutaj mamy my mamy zupełne pomieszanie jest z muzyką właśnie XX wieku ale klasyczną, to jest poważną to jest. ja uważam, że jest kapitalna ta muzyka jest dość interesujący, bowiem nikt wcześniej nie miał do czynienia z produkcją science fiction. <grym> tak. Tak, tak. A tak, wszystkim tak, tak. udało się zrobić y, film, który y, przez kilku krytyków, jak kiedyś y, przeczytałem, był odczytywany jako taki z, najbardziej znacząca produkcja science fiction właśnie z dekady lat 50, która y, której wymowa ma charakter filozoficzny wręcz. No właśnie. No. I możliwe, żebyśmy się na tym skupili, gdybyśmy nie musieli patrzeć na e, Robiego Robota. <gadanie> Wiesz co, ja czasami też patrzyłem na Altę. Mhm. Aha, na, na... Tak, czy, zerkam czy też na an, an, an Francis, tak. Ale... Na, ale rzeczywiście ten, ten Robi Robot szkodzi, szkodzi. Nie? To znaczy tak, z dzisiejszego punktu widzenia, no nie uwiarygadnia tej fantastyczności, Aha. ponieważ jest chyba, zgodzisz się ze mną, takim najbardziej wybijającym się elementem, który ma ufantastycznić y, tę planetę, czy ten w ogóle cały film, a wypada najbardziej... Y, no, nie przekonywująco, to znaczy to jak on się porusza, ma rację, ma się wrażenie, że on zaraz się wywróci to nie jest potężny robot a tak w scenariuszu on jest opisany on w pewnym momencie niesie chyba 10 ton ołowiu, jedną ręką lewą i równocześnie rozmawia z JJ Adamsem ale mamy takie wrażenie, że on zaraz się wywróci a to co nam niesie to jest nie, a nie 10 ton ołowiu, no tak tu jest, tu jest różnie z tym uwiergadnieniem tego, uwiergadnieniem tego robota tym bardziej, że on jest od wszystkiego. No. Jest mega mózgiem, jest silny i też robi kawę. No. No, no, no, no. Jest to śmieszne trochę. Zaparza kawę, no. tam jest taka scena. A jeszcze przepraszam, również szyję sukienki dla Alty. Pamiętasz? Tak, tak, tak, tak, tak. No. A na końcu się zacina. To jest najlepsze, to jest dobre podsumowanie robota. Następuje finałowy atak potwora ID, a robot się zacina. Zawiesza no. się. No właśnie ten robot nie ma jakichś niezwykłych y, mocy. Y, on po prostu pełni rolę takiej troszeczkę gosposi. Tak, trochę tak jak jest robot w takim animacji Hanna-Barbera Jetsonowie, nie? Mhm. Coś takiego. Być może to jest pokłosie, y, robi robota, bo Jetsonowie są starszym serialem animowanym niż, niż Forbidden Planet, zapewne. No widzisz... No to powoli chyba zmierzamy do końca, a może nawet już skończyliśmy? Czy masz jeszcze coś do dodania? O samym filmie? Tak się zastanawiam. Nie no, powiedziałem chyba co najważniejsze. Chciałem opowiedzieć przede wszystkim o efektach specjalnych, o tym, że nawiązuje do Szekspira i o tym, że fajna jest, ciekawa jest muzyka, czy nie muzyka. Możemy omówić yy, dodatki na tym filmie. Mamy, tak? Przechodzimy do dodatków? no znaczy się w ogóle do wydania? Mm -hmm. Tak, tak, Mamy tak. wydanie w Polsce mhm. DVD i to podwójne wydanie y, tego filmu, wydane w roku 2006 i jest tu dodatków sporo. Mnie się strasznie podoba na pierwszej płycie, oprócz scen niewykorzystanych, to są to tak zwane zaginione materiały filmowe i obserwujemy takie testy y, właśnie planet kosmicznych. Tam nawet są, y, pojawia się ręka, technika jakiegoś z tym takim y, klapsem, czyli z taką tablicą, która informuje nas... Y, jakie dane ujęcie robimy, ale to jest dla mnie o tyle ważne, że pokazuje również skalę tych planet. One są przeogromne, te modele tych planet, które otwierają film Forbidden Planet. I, i wydaje mi się, że to jest fajne. Ten dodatek właśnie pokazujący te materiały, mm -hmm. które nie zostały użyte do filmu. Mamy y, film pełnometrażowy, film niewidzialny Chłopiec. Mamy trzy filmy dokumentalne, bo mamy film Spójrz w Niebo, czyli takie dziedzictwo science fiction lat 50. I tam rzeczywiście wypowiadają się znani twórcy, o których ty wspomniałeś. Mamy dokument, który mówi o produkcji filmu Forbidden Planet, noszący tytuł Zdumiewające odkrywanie najdalszych zakątków zakazanej planety. Mamy Robi Robota, omówienie tego, tej postaci. Tam jest taki facet, który kolekcjonuje tego typu rzeczy i mówi o tym robocie. Mamy fragmenty takiego serialu telewizyjnego, który prowadzi aktor um, Walter um, Pidgeon, właśnie reklamuje w tym serialu film Forbidden Planet. Mamy trailery, to jest jeden z tych ulubionych części, jeśli chodzi o dodatki, czyli trailery z dawnej epoki. Między innymi tam jest trailer, pamiętam, filmu Dem, czyli one, o których wspominałem. Transfer jest bardzo fajny, ciekawy. Dźwięk jest 5.1, Dolby Digital 5.1. Mamy mm, ekran Cinemascope, czyli to no, Szeroko ekranowy system. Mamy ciekawy, dobry transfer. Wydaje mi się, że nie ma tutaj zarzutu, jeśli chodzi o, o, o transferu na DVD. I to wszystko, jeśli chodzi o stronę to jak ten film jest wydany. Mamy również wydanie tego filmu na Blu-rayu. Niedostępny jest ten film na Blu-rayu w Polsce. Można zamówić go sobie internat, inter, tak Przez internet. Ale wydaje mi się i, i wiesz, ja już naprawdę czasami muszę przystopować. Zastanawiałem się, czy kupić Forbidden Planet na Blu-rayu, ale spasowałem, bo to wydanie DVD naprawdę jest smakowite. Tak. Mhm. No dobra, no to mamy zakazaną planetę za sobą. Mm. Mhm. A co w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu? <głos> znaczy, w film... ja wiem, ty wiesz, Słuchaj, ale w... osoby, które nas słuchają, nie wiedzą. Zabierzemy się za film, który swego czasu cieszył się ogromną popularnością w Polsce ludowej. Nie jest to film... A, a proszę bardzo, ile? a co nas co sobie go, go zobaczyło? Czy mi? <laughs> Powiem. Nim, nim, nim, nim zdradzimy tytuł. <laughs> Chwileczkę, dobra? Muszę odszukać te wszystkie statystyki. Ja mam tu kilka takich książek z statystykami i <laughs> czytam je na dobranoc. Nie dlatego, że mnie nużą. Po prostu lubię. Sprawia mi to ogromną frajdę. Uh. O! 100 filmów o największej frekwencji do 31 grudnia to 2000 na roku. już Miejsce... Mhm. Tak, tak. Ostatnio nawet. Ale widziałem, że tu jest wow, ten film. No widzisz... Zajmuje on miejsce szóste. Co ciekawe, Aha. kraj produkcji USA. Premiera w Polsce, 82 rok. Zobaczyło ten film w kinach 17 267 500 Super. widzów. Tak. Wejście smoka. A ten film nosi tytuł: Enter the Dragon Bruce Lee. Uuuu. Tak. Ten film... Jesteśmy daleko wprawdzie od horroru, ale pozostajemy w produkcjach, które. Tak, właśnie. Idealne jest. Powinniśmy, chyba, powinniśmy tak naprawdę zacząć od tego, co teraz chcę powiedzieć. Czyli od cytatu Rogera Kormana, cytatu z jego książki: Jak zrobiłem 100 filmów i nie straciłem ani centa, dlatego że, tak już wspominałem, Korman, można powiedzieć, jest patronem naszego podcastu, ponieważ tytuł podcastu Sklepiek z Horrorami, to też o tym już mówiłem, nawiązuje do filmu Kormana. Ja, no Korman jest, jest jakimś królem kina pop i tutaj się będzie wielokrotnie pojawiał. Tym bardziej, że Patryk musimy kiedyś wziąć się za samego Kormana, za jego filmografię. Na pewno to nastąpi, mm, ale może zacytuję, to będzie, zacytuję książkę Kormana, to będzie moje tłumaczenie um, definicji kina klasy B. I to nam troszeczkę może nas usprawiedliwi, dlaczego zajmujemy się y, również takimi filmami jak Wejście Smoka. Cytuję samego Kormana. Początków kina klasy B szukać należy w czasach po wielkiej depresji. Był to fenomen, który trwał od do początku lat 50 po roku 1930, aby przyciągnąć widzów do kin, dystrybutorzy wabili publiczność podwójnymi pokazami. W filmach klasy A występowały zazwyczaj największe gwiazdy, takie jak np. Clark Gable. Filmy klasy B zrealizowano szybko i niedrogo. Do filmów tych zatrudniono nowych i mało znanych aktorów, którzy próbowali przebić się do kina A. W filmach B często proponowano pracę starzejącym się gwiazdom filmowym. Produkcja filmów klasy B stała się też miejscem dla małej ligi niedoświadczonych scenarzystów, reżyserów i producentów. Prace przy tego typu filmach nie rozumiano jako życiowy stygmat lub powód do wstydu. Tak definicję kinnej klasy B przedstawia Korman no, niestety nie przetłumaczonej w Polsce książki. Ja w ten fragment przetłumaczyłem, było mi to potrzebne do mojej pracy doktorskiej. Ale to, w jaki sposób ma nas mhm. usprawiedliwiać, dlaczego zajmujemy się w w naszym podcaście nie właśnie horrorem, a filmem stylu karate, ponieważ nasz podcast, chociaż nazywa się Sklepik z horrorami, to tak naprawdę mm, dotyczy szeroko pojętego kina klasy B. Mam, mam nadzieję, że nie zawiedliśmy mm -hmm. nikogo. A, film Sklepik z horrorami jest przykładem mm, takiego Dokładnie kina, powiem. stąd tytuł. A sam podcastu. film Wejście mhm. Smoka będzie naprawdę fajną zabawą wydaje mi się, omówienie produkcji tego filmu jak to wszystko wyglądało, jak wygląda kuchnia trochę mhm. o aktorach powiemy bo tam naprawdę pojawia się oprócz Brusoli cała plejada fajnych aktorów łącznie z Saxonem, chyba John Saxon który się tam pojawia a grał na przykład w filmie Koszmar z ulicy wiązów mhm. o tym tak. też powiemy ojca z no do Mhm. Zresztą nie tylko w tej produkcji się przewinął. Właśnie się gdzieś tam przewija, ale był chyba związany dokładnie, z właśnie dokładnie. z filmami takimi karate. No. A w wyjściu Smoka gra dobra. Bolo Yang. Dobra, kończymy, Patryk, bo zaraz zaczniemy mówić <laughs> Enter the Dragon. No dobra, rozwijamy wątek. No, dokładnie. naszego przyszłego podcastu. Tak. Dobra, kończymy tym samym. Także do, do zobaczenia, dzień. Do, usłyszenia do usłyszenia za tym. have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...